Nie jestem już żaden smarkacz, łeb mam pokryty siwizną. Nie zagłosuję na Jarka, bo zbyt cię kocham, Ojczyzną. Nie jeden ciężar na barkach. Dźwigałem, znosiłem trudy. Nie zagłosuję na Jarka, bo dość mam kłamstw i obłudy. Gdy spytasz mnie, niedobjanka, dlaczego? Wyznam ci szczerze, nie zagłosuję na Jarka, bo w żadną zmianę nie wierzę. Skąd wiem, że wybór niedobry? Nie wierzę w zmiany oblicza, bo nie chcę powrotu ziobry. I I teczek macierwicza. Bo nie chcę mieć prezydenta, co straszy gejem i Żydem, co w każdym widzi agenta, może zaszczuć jak blidę. Na Jarka nie oddam głosu. Za czasy, gdy był premierem, za ten upadek etosu i koalicję z Leperem. Za to, co wciska ludowi, na co pozwala i sprzyja, za to, co pisze Sakowicz i Głosi Radio Maria. Za sieć podsłuchów i haków, wydanie walki elitom, za to, że skrócił rodaków, za czwartą rzecz pospolitą. Dziś w duszy mejza kamarkach odkrywam decyzji sedno. Nie zagłosuję na Jarka, bo nie jest mi wszystko jedno. Wybaczcie drwinę i sankasm, odporność z wiekiem się zmniejsza. Nie zagłosuję na Jarka, bo Polska jest najważniejsza.